Dzień dobry, dobry wieczór w jedenastym wydaniu podcastu Nadmorze. Wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor, redaktor blogu o poezji zatytułowanego Nowe Litery. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch książkach, a są nimi zbiór poezji Miłosza Waligórskiego Długopis oraz antologia Gdańskiego Klubu Poetów Aspekty 2017. Króciutko zafundujemy sobie również tomikowy unboxing, ponieważ dotarły do mnie nowe zbiorki, które ukazały się w serii wydawniczej Grupy Literycznej na Krechy. Zatem, nie mieszkając, przystępujemy do rzeczy. Co czytelnik powinien wiedzieć o twórczości Miłosza Waligórskiego? Rocznik 1981, sławista i hungarysta debiutował w roku 2012 tomem wierszy 36 sposobów na pustkę potem opublikował tom 32 ślady kół to był rok 2015 wydał również dwa zbiory prozatorskie pierwszy zbiór nosi tytuł kto to widział rok 2016 oraz w tym samym roku we współautorstwie z Anną Wali Górską, tom zatytułowany bardzo prosto, zbiór zatytułowany bardzo prosto, małe prosy. A długopis, którym dzisiaj będę próbował Was zainteresować w roku 2017, wydało wydawnictwo Forma, bardzo znane, bardzo cenione. Oczywiście mam tutaj na myśli wydawnictwo ze Szczecina, prowadzone przez Pawła Nowakowskiego. Poecie z takim temperamentem jak Miłosz Waligórski nie potrzeba wyrafinowanych narzędzi pisarskich, stąd też tytuł Długopis. No, nie potrzebuje tych narzędzi, żeby uchwycić na gorącym uczynku frapujące spostrzeżenie albo sytuację liryczną. Dało się to zauważyć już w tomie poprzednim. Ten tom sprawił mi on dziś prawdziwą frajdę. Teraz... Uciecha ta wróciła, trochę nawet większa, bo bogatsza o nowum tematyczne, o przeżycie ojcostwa, na ogół traktowanego jako doświadczenie pozytywne. Mówię na ogół, bo liryczny bohater, który całkiem dobrze prezentuje się tu w roli wyraźnie wzruszonego taty, niedużego jeszcze szkraba, i tutaj znajdziemy takie wiersze jak kaptiv albo wejście smoczka. Wobec nieco starszego potomstwa, żeńskiego o rodzaju, ma niejakie poczucie winy, lekko tylko maskowane ironią. I tu jest taki wiersz, próbując określić zawód, jaki sprawiłem córce. Ale tak czy owak wydaje się, że ojcostwo go stabilizuje, czyni go bardziej dojrzałym. Czy można prze to powiedzieć? Że się już uszlachetnił, ustatecznił, ustatkował z Kretesem. Ależ skąd? A przynajmniej nie w sensie poetyckim. Jego wyobraźnia, jak brykała, tak bryka, z niejednego pieca chlepiada i z niejednego kąta, tudzież zakątka, czerpie inspirację. A jeśli ją coś miarkuje, to pewna taka filologiczna powściągliwość i taka sama precyzja poetyki. Poeta jest gotowy do ustawicznej rozprawy z językiem. Całkiem serio traktuje jego podpowiedzi i sugestie, niezależnie od tego, czy wynikają z bezpośrednich nasłuchów, czy też obserwacji, czy też podsuwa mu je wiedza literaturoznawcza. Choć, jak się zdaje, Waligórski chętniej pisze z przechwytów, z rejestrowanych na prędce zdarzeń, a także ze zmilczeń, które przefiltrowane w spostrzeżeniu, wymodelowane w strukturach słownictwa i gramatyki, nabierają nowych znaczeń. I tutaj warto byłoby chyba zwrócić uwagę na bardzo ładny, bardzo ciekawy, a przy tym w gruncie rzeczy dosyć także wieloznaczny wiersz przystań. Znajdujemy go na czterdziestej, Pierwszej stronie tego tomu wiersz jest bardzo krótki. Żegnają się. Syn siada na skraju łóżka, wstaje na brzegu. Mało tego, te przechwyty czasami pozostają zagadką albo takim jedynym dowodem na faktyczność określonych przeżyć, i ten dowód ratuje te przeżycia przed zupełnym zapomnieniem. Natomiast innych doświadczeń, Dostarcza poecie wertowanie słowników i nasłuchiwanie żywej mowy. Wypada jednak podkreślić, że jeśli idzie o dobór lirycznej materii, Waligórski wybredny nigdy nie był i nadal nie jest. Ceni każde znalezisko, ceni sobie każde odkrycie w miejscu niemal dowolnym. Chociaż, jak się zdaje, najlepiej i najmocniej i najbardziej sprzyjają mu sytuacje kompletne, osadzone mocno w takim konkretnym, tu i teraz, te sytuacje pozwalające się poznawczo zweryfikować przy użyciu rozmaitych intuicji językowych, przy pomocy również rozmaitych intuicji literackich, chociażby w takim wierszu nieco dłuższym, zatytułowanym Zatom niedołęgi. Pisze poeta tak. Leżymy na ziemi odzyskanej z lasu na polanie z przepływem, na którą nie ma tutaj słowa. U kresowiaków Czechowicza i Waszkiewicza albo Słowackiego mówi się na to lewada. Tutaj się nie mówi. Tu się leży i słucha obrotów wodnych kulek na gładzi źródełka oraz świerszczy bez nazwy. Bo Jaki świerszcz, taki słuchacz. No właśnie, Waligurski próbuje wyprowadzić słowo samej istoty istnienia i czyni to w sposób bardzo pewny, bez zbędnego rozgadania. Przed rozwlekłością dyskursu, skutecznie Broni go jego ulubiony typ metafory. Silnie skondensowany, podpatrzony u reprezentantów drugiej awangardy, szczególnie już uwspomnianego w wierszu poprzednim Józefa Czechowicza. Efekt tej skrótowości widać najwyraźniej w wierszu Albania, który zmieściłby się cały na odwrocie pocztówki. Ale najpiękniej. Widać to w paschalnej mikronarracji Wierzba tabernakulum z biblijno-sakralnym zakończeniem i prawda jest taka, że nie mogę sobie odmówić przyjemności przeczytania wam tego tekstu. Posłuchajcie. Wierzba tabernakulum w niedzielę wielkanocną. Z pałaty z celty namiot to przenośny grób między Schodem a zachodem stali bezdomni, stara wiara, i zapalili ognisko. Dym, jak duch zawisł nad nimi w koronie, bliska rzeka dała im wodę. Myślę, że pewnie nie cieszylibyśmy się tym pięknem, gdyby poeta zrezygnował z wglądania do wnętrza słowa, z analizowania słowa w każdej dyspozycji komunikacyjnej. Tego słowa stabilnego semantycznie albo chwiejącego się pośród dwuznaczności, słowa ulegającego pokusom derywacji, albo słowa takiego bardzo aktywnego, gotowego generować coraz bardziej osobliwe skojarzenia. Właściwie, przy każdej pogodzie, w każdym stanie słowo zachowuje u niego moc łączenia nas z istnieniem, zastanawiania się wraz z nami nad dziwnością bytu. Na przykład dzieje się tak przy okazji rozważań obuwniczych. Zastanawia się poeta. Półbyty, byty, na pewno trzewiki, małe trzewia, albo dodatki do trzewi, środki, wątpi, kości. No to jest akurat fragment wiersza Stopy, Okrycia Stóp. Przy tym wszystkim pozostaje waligórski wierny swoim środkowoeuropejskim albo bałkańskim fascynacją eksploruje ten region eksploruje tę część kontynentu jako przestrzeń niespodzianek jako przestrzeń zaskoczeń także językowych ale widzi ten region także wystawiony na zagrożenia niekontrolowanej imigracji do której mówiąc oględnie entuzjazmem nie pała zwłaszcza że poety zajmują także prawa rządzące dziejami w których istotną rolę odgrywa rytuał ofiary przepłagalnej, domagającej się ciągłych powtórzeń. I na koniec trzeba stwierdzić, że na którejkolwiek stronie otworzymy ten zbiorek, znajdziemy tam wiersze zabawiające nas różnorodnością form. Czasem to są formy zgoła minimalistyczne, ale zawsze są to formy dające do myślenia. To proszę Państwa, no, równy chaos teraz. To był głos jednego z redaktorów antologii, Piotra Szczepańskiego, którego w redagowaniu, a także podczas prezentacji tej książki w Bibliotece Oliwskiej 16 lutego wspierała Gabriela Szubstarska. Zawołanie Piotra Szczepańskiego było trochę prowokacyjne, dlatego że w książce panuje idealny porządek, co pewnie nie było łatwe, bo liczy sobie tutaj 440 stron i prezentuje się tutaj 72 klubowiczów oraz zaproszonych gości specjalnych, takich jak Józef Baran, Ernest Bryl czy Anna Czekanowicz. Antologię poprzedził bardzo ciekawym wstępem Zbigniew Trzebiatowski, ten wstęp jest właściwie osobnym esejem na temat poezji i poetyckości, a także losu poety we współczesnym świecie. Gdybyśmy popatrzyli na skład osobowy antologii, wówczas potwierdzenie znajduje zdanie wygłoszone na wspomnianej już promocji, a pogląd po prostu brzmi w ten sposób, że gdański, Klub Poetów stanowi nieformalną organizację międzynarodową, dlatego że oprócz autorów trójmiejskich czy kaszubskich znajdziemy tutaj autorów z Wietnamu, Anglii czy ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że poetyckimi gdańszczanami równie dobrze mogą być Elblążanka, Warszawianin, Mieszkaniec Mławy albo Mikołowianka. To zarówno klubowicze, jak i redaktorzy mają do poezji stosunek, by tak rzec, ekumeniczny. Z prawdziwą przyjemnością spotykałem na tych kartach starych znajomych Ewe Poniznik, Patryka Zimnego czy Jarosława Trześniewskiego kwietnia. Ale z nie mniejszą przyjemnością zawierałem nowe znajomości z wierszami Kingi Aniszewskiej, Sławomira Jerzego, Ambroziaka czy Katarzyny Nazaruk. To oczywiście tylko przykłady zapadające w pamięć przy pierwszej lekturze. Dobrych, naprawdę ciekawych, oryginalnych tekstów znajdziecie tu zdecydowanie więcej. Czy da się znaleźć? Jakiś wspólny mianownik pomiędzy takim bogactwem tekstów, wielkim bogactwem tematów, które właśnie w tej publikacji znajdują swoje odzwierciedlenie. Z pewną ostrożnością można by stwierdzić, że właściwie wszyscy prezentujący się tutaj poeci pokazują się jako urodzeni lirycy, Czasem tylko lekko skręcający ku tematyce społecznej albo sięgający po satyrę czy groteskę Na ogół jednak lubią się dzielić swoimi uczuciami, przeczuciami, refleksjami albo tęsknotami Niekiedy także wspomnieniami z mniej lub bardziej odległego w czasie dzieciństwa Klimat tej antologii trochę przypomina o tym, że niegdyś Gdańsk był skupiskiem bardzo znaczących poetów nowej prywatności. Coś się z tej nowej prywatności tutaj właśnie w tej antologii ostało. Smakowanie liryzmu pozostawiam tym, którzy antologię tę wezmą do ręki i choćby ją przewertują, przekartkują. Natomiast jej omówienie kończę wierszem Tadeusza Dziewanowskiego w autorskim wykonaniu. Naważyłem kilka piosenek i no skoro to piosenka, to trzeba ją zaśpiewać. Nawet miała być melodia do tego, ale niestety umówiony ze mną Witold Lutosławski nie poczekał. Tak długo pisałem, a zresztą rzeczywiście wiersz jest taki, że wymaga... Muzyki raczej bardziej awangardowej. Tytuł piosenka o elementarnych prawach sprzedaży. Ala, lala, lala, la, la, ma asa sprzedaży. As sprzedaje panom lale, ule, lele, ule, ele, ele, ule, ule ele, ele, ule. Ale ali, li, li, li, li, li, li. li, li. As już nie sprzedaje, bo panowie skarżą się, że Ala ma kota. Drapie, mówi wiersze i nosi długie spódnice. Lekarze powiedzieli, Alu, lulu, lulu, lulu, idź lulu, lulu, masz tu drogą ambułkę i pilnik do paznokci gratis. As żali się ani, że przez nią stał się paziem króla Alfonso. a teraz tomikowy unboxing leży przede mną koperta z poznańską pieczątką pocztową biorę do ręki scyzoryk otwieram i patrzę co też ciekawego w niej się znajduje tomik Damiana Dawida Nowaka Inaczej niż w lustrze zbiorek Jacka Molendy, kołyska Newtona, a przedtem jeszcze od tego samego wydawcy otrzymałem debiutancki tom Dagmary Kacperowskiej pod tytułem Martwy Sezon. Wszystkie tomiki przynależą do serii wydawniczej Grupy Literycznej na krechę, a wszyscy wiemy, że grupie tej przewodzi Łucja Dudzińska z całego serca. Łucjo, dziękuję. Kochani, serdecznie dziękuję Wam za czas i uwagę, które poświęciliście na wysłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że spotkamy się w ostatnią sobotę marca, Tymczasem zapraszam do lektury kolejnych wpisów w moim blogu. Życzę wszystkim prędkiego nadejścia wiosny i pozdrawiam z polskiego morza. Mówił do Was Piotr Wiktor.